Dobry wieczór, ja na się Marcin. Jestem alkoholikiem. Cześć, cześć. Fajnie, fajnie że, fajnie, że jesteście i cieszę się, że mogę służyć na tej grupy, chociaż na niej rzadko bywam. Także może trochę powiem o sobie na początku, po Troszeczkę o kroku pierwszym, i, i potem przejdę do, do tego ósmego. Przed tylko ósmym mówić, więc pokrążę <głos> troszeczkę jak, jak, jeżeli pozwolicie, oczywiście, nie? E, no więc tak, ja jestem Zgdyściczu. Są dzieci, dwóch synów, dwie córki. E, no i tak sobie żyjemy tutaj, w tym mieście. E, troszeczkę może powiem, właśnie, jak to u mnie bo na początku, może zacznę troszeczkę od dzieciństwa, bo ja uważam, że on ma bardzo duży wpływ tutaj na to, co się tam dalej w moim życiu wydarzyło, co się działo. E, no i co narozrabiałem przy okazji, nie? E, więc e, słuchajcie, no po, pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej. E, moja mama e, no była taką mocną despotką, że tak powiem. No, w, tata, nie wiem, czy był alkoholikiem, czy, czy jest alkoholikiem, czy nie jest, ale, ale też nie potrafią nigdy pić kurcze, yy, yy, no nie wiem, normalnie chyba, no bo w zasadzie pił tak jak ja, do odcięcia zawsze, nie, ale nie jestem tutaj kurcze yy, osobą, która mogłaby go oddiagnozować, więc zresztą nie o nim będę mówił tutaj, nie. Yy, tak, właśnie, tutaj, jeśli chodzi o tą mamę, no to. Byłem najmłodszy z rodzeństwa. Moje siostry już się wyprowadziły. Zostałem tak naprawdę sam. No i byłem bity. Byłem bity za wszystko w domu, tak? Przez tą moją matkę, nie? Byłem bity, byłem, kurczę, poniżany. Byłem. Ciężko mi się o tym mówi, bo ja nigdy na spikierce o tym nie mówiłem, a postanowiłem w końcu to, kurczę, właśnie powiedzieć, żeby tą pychę spuścić troszeczkę z siebie. No właśnie. i... I nie było kolorowo, nie? Powiem Wam, że, że matka ojca okłamywała mnie w te kłamstwa. Tak naprawdę wmiesza, mieszała zawsze, kazała mi kłamać, schronić ją, żeby ojciec się nie dowiedział. I ja tak naprawdę już za dzieciakaś całkowicie pogubiłem, co jest prawdą, a co kłamstwem, i co jest dobre, a co złe, nie? Wszystko miałem kurczę pomieszane w tej głowie, i. No i świetnie się nauczyłem kłamać przy okazji, nie? W tym domu. To było takie, no, to było wtedy chyba właśnie no, taką rzeczą, która kurczę, wychodziła mi najlepiej, nie? Miałem, miałem świetny przykład i, no, i naśladowałem, nie? Powiem wam, że pierwszy alkohol spożyłem w wieku 9 lat, nie? To była taka sytuacja, kiedy pod nieobecność rodziców sięgnąłem do barku, yy, no i po prostu łyknąłem sobie jakiegoś tam koniaka, czy taki solidny łyczek. Powiem Wam, że no z perspektywy czasu oczywiście mogę powiedzieć, że, no, że już wtedy się odezwała we mnie alergia. Także no. mogę domniemać, że tak naprawdę alkoholikiem jestem od urodzenia, nie? Że, że to alergii mam od urodzenia, nie? Bo dziewięć laty który kurczę sięga do barku, bierze łyka jakiegoś, jakiegoś paskudnego koniaka, no, normalny to byś zwymiotował, poszedł do kibla i więcej by do tego barku nie wrócił, nie? No a ja niestety wracałem do tego barku. Nie? Wracałem do tego barku i odkryłem, kurczę, taką bardzo fajną rzecz wtedy dla mnie, nie? że jak ja sobie podpiam ten alkohol z barku rodziców, to mniej boli, jak mama bije, mniej mnie denerwuje, jak krzyczy, nie interesują mnie sprawy dorosłych, bo, bo, bo, bo, bo po mnie one spływają tak naprawdę nie interesują mnie awantury między mamą a tatą, no i tak, kurczę, znieczulałem się, znieczulałem się, może nie jakoś tak często, nie, ale, ale, ale wystarczająco by się uzależnić, tak. No, jeszcze wam powiem, właśnie ten alkohol, kurczę, moja matka zawsze bardzo dużo ode mnie wymagała, nie, zawsze musiało być wszystko posprzątane w domu idealnie, w szkole też musiałem mieć zawsze same dobre oceny i... Powiem Wam tak, że właśnie z tym sprzątaniem, ja też zauważyłem, że bo zawsze jak sprzątałem w mieszkaniu, to jak moja matka wracała, to właśnie rozliczała mnie z tego sprzątania. nie I, i takim moim rytuałem za dzieciaka już, właśnie od tego dziewiątego roku życia, było właśnie sobota, że jak rodzice wychodzili, ja do tego barku sięgałem, nalewałem sobie pół tanki, no z reguły to była wódka i tamte koniaki, które stały w parku, nie? Znieczulałem się świetnie, fajnie mi się y, sprzątało to mieszkanie, a jak matka wróciła i sprawdziła, że coś jest nie tak, to w zasadzie mi to już wisiało, bo już byłem lekko wstawiony. Nie? No no i tak to było. nie? Potem liceum, powiem wam tak, y, już o dzieciństwie nie będę więcej gadał, bo to jest taki naprawdę temat na taką dłuższą spikierkę. Potem było liceum, pierwsze narkotyki, y, uzależniłem się przy okazji od amfetaminy, bo fajnie mi się na nie uczyło, żeby sprostać też właśnie wymaganiom rodziców, nie? Ja wiem, że to brzmi, jak ja zwalał to wszystko na nią, nie? Ale, ale to są takie sytuacje w moim życiu, kiedy kurczę, które zapamiętałem i wiem, że bezpośrednio miały wpływ pierwsze moje narkotyki, tak? No właśnie. I potem w tym liceum no to towarzystwo, kurcze, powiem wam, się takie pojawiło niezbyt ciekawe. Ja się tak wychowywałem w blokowisku na jednej z dzielnic Gdyńskich. Popadłem w takie towarzystwo stadionowo, chuligańsko, e, hip-hopowo, przestępcze nawet już wtedy, nie? E, no i tak, kurczę, budziłem, budziłem, budziłem te swoje uzależnienia, budziłem e, Karmiłem ten, tą swoją narkomanię, alkoholizm i, i w zasadzie yy, w czwartej klasie zdałem maturę na ogromnym kacu. Nie pamiętam nawet, kurczę, jak, jak mi się to udało. To był <śmiech> w ogóle szok. Jedynym plusem było to wtedy, że mnie nauczyci, nauczyciele bardzo lubili. Nie? Yy, no i udało mi się tą maturę zdać na średnią 3.0 yy, i od razu po maturze yy, zamknię, zamknięto mnie w ośrodku yy, leczenia uzależnień no ale wtedy, no, powiem o tym, bo to też jest dosyć ważne, nie, jeśli chodzi o alkoholizm mój, wtedy się leczyłem właśnie z narkomanii, nie. Po zaleczeniu tej narkomanii wróciłem do życia tak naprawdę na swoją dzielnię i no i co tu, kurczę, wróciłem do towarzystwa, do narkotyki tak naprawdę się nie, może nie złapałem, ale znalazłem sobie z powrotem ten swój świetny zamiennik, no jakim był alkohol, nie, no i tak to było, kurczę, nie, no, potem wziąłem ślub, urodziła się jedna córka, przyszedł powiem, że ona już nie wytrzymywała ze mną, bo ja dalej, kurczę, zamiast się zajmować domem, to się zajmowałem towarzystwem, chuliganką, stadionem, gdzieś tam brałem też, wszedłem w jakieś takie, no powiedzmy, że przestępczość zorganizowaną. Także to ta moja jedna żona to już od początku mojego małżeństwa miała ze mną przerypane, nie? I szacun dla niej, że naprawdę wytrzymała to wszystko. E, no właśnie, mówiłem tutaj o, o, o przestępstwach, o takich różnych rzeczach. Ja wam powiem, że y, nigdy nie siedziałem w więzieniu, nie? Y, dodawało mi to bardzo mocno animuszu, że jestem taki cwaniaczek i taki kurczę obrotny, że że wszystko, co robię, zawsze uchodzi mi płazem, i, no i tak naprawdę całe życie tak, tak moje wyglądało, nie? Zawsze gdzieś tam, kurczę, spadałem na cztery łapy, za mocno tego tyłka nie obiłem, no i tak naprawdę yy, tego dna nie osiągałem, nie? Znaczy osiągnąłem ja, ale, ale dopiero później, nie? Yy, no. no i tak w 2012, już tak skracając, nie? Yy, oczywiście wszystko, wszedłem do AA. Bardzo nie chciałem przychodzić do wspólnoty, ale no zostałem też podparty do muru, bo e, jakiś czas wcześniej moja żona z córką no, wyprowadziły się z domu po prostu. Nie? Już nie, nie mogły tego znieść i, i moja żona uciekła do, e, do swojej matki. I ja zostałem sam. Nie? Dwa tygodnie to zapijałem smutki. E, doprowadziłem się do takiego stanu, że kompleks zawieźli mnie na detox do... Gdańska na Srebrzysko, tam mnie nie przyjęto, no to poszedłem i podkuliłem ogon do, do domu rodzinnego. No i wróciłem znowu na stare śmieci tak naprawdę, ale powiem szczerze, że to mi wyszło na dobre wtedy, nie? Bo otrzymałem pomoc, kurczę, od, od rodziców i skupiłem się na pracy. I utrzymałem tą trzeźwość dwutygodniową. Po czym po tych dwóch tygodniach, właśnie przyszedłem na swój pierwszy meeting do wspólnoty A do klubu abstydenta Krokus w Gdyni. <śmiech> Słuchajcie, ja sobie wyobrażałem, znaczy tak, wygodnie mi było iść do tego A, bo tam nie trzeba było mieć żadnego skierowania, tylko przejść, usiąść nie. Ale wyobrażałem sobie oczywiście to, że tam lumpy przychodzą. Że tam jakieś jadłodajnie są, w ogóle to całkowicie pomyliłem z Markotem i, i z jakimiś takimi domami dla, dla bezdomnych. I to też miałem taki opór straszny, żeby przyjść. No, takie miałem ego wielkie, nie? Wtedy sobie pamiętam, jeszcze miałem taki dosyć dobry samochód. Mówię: Kurde, wsiądę w to auto, podjadę pod ten klub abstynenta, zobaczą te kurcze lumpy. Jak to jest, kurcze, być takim lepszym alkoholikiem, nie? No i tak podjechałem pod ten krokus, wszedłem na ten meeting, a tam żadnych lumpów nie było. Same kurcze, uśmiechnięte twarze, wszyscy mnie mili powi miło powitali, no powiem szczerze, że pamiętam swój pierwszy meeting, mimo że 9 lat temu to było, pamiętam każdy szczegół, ja nawet pamiętam jak prowadzący był wtedy ubrany, nie, bardzo mnie to przyciągnęło, ta otoczka tej miłości, tej takiej empatii, tej... no wiecie jak to jest, Wie, wiecie o co chodzi, nie, Jesteście, jesteśmy wszyscy tutaj w wspólnocie i, i wiem jak tutaj wygląda, nie? Ale powiem tak, nie, nie skorzystałem z tej szansy, którą mi dano, hmm. bo tak naprawdę zakręciłem tą butelkę, no i wiecie, skupiłem się tak naprawdę na odpracowywaniu długu, wchodziłem na mityngi bardzo często, ale nie, nie, ani nie podjąłem programu, ani nie, nie, tak naprawdę nie kontaktowałem się w ogóle z innymi alkoholikami, bo, bo cały czas myślałem, że jestem od nich lepszy, nie? Mimo, że to nie były lumpy, to ja i tak uważałem się, że ja, jestem, że ja jeszcze taki nie jestem, że może to, może sram to 150 furtek dookoła pootwieranych, tylko żeby znaleźć okazję i się otworzyć. Nie? No i otworzyłem tą furtkę po dwóch latach, tej całej abstynencji, tego zakręcenia butelki. No podziękowałem wspólnocie. Mówię dwa lata już, kurczę, na sucho to dziękuję i trzymajcie się dzięki za pomoc. Nie Ostrzegano mnie, że to, to jest duży błąd, no i skończyło się jak skończyło, nie, no wiadomo jak się skończyło, skończyło się za piciem, potem jakimiś powrotami, odchodzeniem, przychodzeniem na mityngi, kłamaniem, że, że tu ja, jest, ja dalej uważałem, że tu wszystko jest u mnie dobrze, bo w domu patologii nie ma, dzieciaki się rodzą jeden za drugim yy, i kurczę, i ja jestem takim lepszym alkoholikiem, ba, ja jeszcze pieprzyłem takie bzdury, że ja się w A nauczyłem kontrolowanie pić, nie, taki byłem bezczelny. Jest mi strasznie wstyd z tego powodu, powiem. No ale cóż, taka jest choroba, nie? Takie, kurcze, takie bzdury opowiadałem, yy, w takiej iluzji, w takim zaprzeczeniu żyłem, że, że takie słowa mi z ust potrafiły wyjść, nie? Yy, no i co tam dalej, kurczę? <śmiech> yy, trwało to w zasadzie od tego odejścia kolejne pięć lat, nie? I powiem wam, że ja teraz z perspektywy czasu mogę szczerze powiedzieć, że ja gdzieś tam z tyłu głowy cały czas wiedziałem, że, że jest ze mną coś nie tak, ale ta moja duma, to moje ego, kurczę, to, że ja cały czas nie ponosiłem konsekwencji swojego picia, że zawsze wszystko się udawało, że żona przyjmowała przeprosiny, że to, że sram to, no to ja jeszcze nie muszę nic ze sobą robić, bo wszystko jest w miarę dobrze, dzieciaki, już czwórka była potem Właśnie, trójka jeszcze. Dzieciaki ubrane, kasa jest w miarę, tam że żyliśmy sobie, no to ja nie muszę kurcze nic ze sobą robić, nie. No i tak płynąłem, płynąłem, aż popłynąłem do tego miejsca, w którym byłem 5 lat temu, praktycznie. Sorry, 7 lat temu, 7 lat wcześniej. Do momentu, kiedy moja żona mnie spakowała i powiedziała, że mam wypieczeć z domu, nie że albo zacznę coś z sobą robić, albo pójdę na terapię, albo wrócę do AA, albo gdziekolwiek pójdę, żebym coś zaczął ze sobą robić, bo po prostu mam, yy, mam się wynosić. Nie? Także tutaj kolejny taki strzał. Yy, po drodze było kilka den, o których to też nie będę mówił, bo to za mało czasu jest na to po prostu, nie? Ale, ale nie było kolorowo. Nie? <śmiech> Te dna są dla mnie bardzo ważne, ja kiedyś na pewno o nich powiem, ja mam je wszystkie wypisane, to jest bardzo ważna rzecz w moim trzeźwieniu, bo, bo tak naprawdę ja sobie co jakiś czas lubię otworzyć ten plik, gdzie mam wypisane te dna, kiedy już ze sponsorem pracowałem i przypomnieć, sobie, jakim ja w ogóle jestem, nie? Ktoś ma włączony mikrofon, Trosznie, troszkę ich słuchawki. O dobra, dzięki. Także no, to jest dla mnie bardzo ważne, nie? Bo no, nauczony doświadczeniem z lat wcześniejszych, no, bardzo szybko, kurczę, zapominam, nie? Wtedy zapomniałem po dwóch latach. Teraz jeszcze troszkę mi do dwóch lat brakuje. No i staram się nie zapominać. Staram się codziennie, kurczę, choćby właśnie przez wykonywanie sugestii od sponsora przypominać sobie, kim jestem. Ten krok pierwszy stawiać praktycznie codziennie rano, mimo że mam go solidnie ugruntowane... I jest to bardzo solidny fundament mojego zdrowienia, no to, to ja po prostu tak mam, że muszę przypomnieć sobie i tyle. No nie będę się tutaj rozkręcał za bardzo, nie? No właśnie, jak wróciłem do wspólnoty, bo jeszcze oczywiście miałem tysiąc pomysłów, nie? Jak to moją żonę uśpić i może tutaj na jakąś terapię, żeby tylko nie wracać do wspólnoty i nie spuścić tej, tego zadufanego w sobie ubaj i powiedzieć, mieliście rację, nie? żeby się tylko nie przyznać, to jeszcze tam jakąś terapię, to, to, to tamto, na terapię się nie dało, bo to wtedy tam musiałbym do pracy, yy, musiałbym wziąć zwolnienie lekarskie, ja nie chciałem, żeby w pracy wiedzieli, no i została mi tak naprawdę wspólnota, nie? No i poszedłem, poszedłem, kurczę... Jeszcze gdzieś tam tą pychę w sobie miałem, coś tam próbowałem jeszcze kombinować, ale usiadłem na tej mojej grupie macierzystej, na tej samej grupie, na którą przyszedłem w 2012, usiadłem na meetingu i powiem wam, przy, wtedy się dzielili uczestnicy radościami, moja przyjaciółka taka powiedziała, że się cieszy, że mnie widzi, że ja żyję. I wtedy, kurczę, no poszły mi łzy z oczu, no tak samo wolnie, nie? Y Uczułem, że jestem chyba w tym właśnie miejscu, gdzie powinienem być. Ta moja pycha gdzieś tam, kurczę, zaczęła puszczać, i no i zamknąłem tą gębę, kurczę, i zacząłem słuchać, tak naprawdę, nie? Zacząłem słuchać, ale też wiedziałem, że jak ja nie poproszę drugiego alkoholika o pomoc, o przeprowadzenie przez program, no to, to znowu nic nie da, nie? I znowu kurczę, będę krzywdził moją żonę, znowu będę krzywdził wszystkich dookoła, znowu będę zły. I, i znowu będę chlał, nie? Także no 30 dni po powrocie do wspólnoty poprosiłem o program. Nie robiłem żadnych plebiscytów, jakichś tam castingów na, na sponsora, tylko po prostu pierwszą, lepszą osobę tak naprawdę poprosiłem, której wcześniej nie znałem. Ta osoba się okazała, że wyjeżdża, ale jego sponsor mógł mi sponsorować, więc ja też nie znałem tej, tego sponsora. Zadzwoniłem do niego. Umówiliśmy się na mojej dzielnicy, potem pojechaliśmy do niego i, no i zaczęliśmy pracę, nie? zaczęliśmy pracę na programie. Dla mnie to jest ogromny cud, że ja tą gotowość otrzymałem od siły wyższej, nie? Bo no kurczę, tyle lat ja w tym wszystkim, w tym bagnie tkwiłem, tyle ludzi, tyle, tyle krzywd narobiłem, tyle szkód, tyle pobić, tyle no, przestępstwa. Miałem po prostu na wyciągnięcie ręki rozwiązanie, nie? z którego nie korzystałem i powiem Wam tak szczerze tutaj, że to jest taka jedyna rzecz, z którą się borykam jeśli chodzi o poczucie winy, nie? No bo z innymi rzeczami poradziłem sobie, mam od tego kroki, mam właśnie krok ósmy, o którym jeszcze będę mówił, krok dziewiąty, krok czwarty. Udało mi się, udało mi się przede wszystkim zaakceptować to, że jestem mega chory, mega chorą osobą, mega, jestem po prostu chorym facetem, nie, który musi coś ze sobą robić, który musi kur, być w tej wspólnocie, który musi żyć tym programem, który mi sponsor przekazał, bo inaczej ja padnę znowu, nie? we mnie jest dużo lęku, ja mam jeszcze bardzo dużo lęku, że ja to wszystko spieprzę, dlatego bo właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, ja muszę sobie przypominać, kim ja jestem, ja muszę sobie przypominać, że, że, że moja droga do dna jest to na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Nie? Ja w takim codziennym zachowaniu widzę, że ja czasami działam jeszcze automatycznie, kiedy, kiedy ten stary Marcin z, z tego czynnego uzależnienia jeszcze się odzywa. Na przykład, nie wiem, ja trzy ja dni temu jechałem samochodem, gdzieś tam ktoś mnie nie chciał wpuścić na jakiś pas, i wyobraźcie sobie, że ja w ogóle nie myśląc, mi sama ręka w prawo poszła i pokazałem tej osobie fuck you, nie? Oczywiście, no całe szczęście, że ja mam taki już wgląd w siebie, yy, od tego mam program, od tego mam kroki, że ja od razu to wyłapałem. I tak naprawdę, nie wiem, to był chyba ułamek sekundy, kiedy ja już tą rękę cofałem, ja już wiedziałem, że ja pierdzielę, co na to program, co na to, kurczę, to co robię, jak to się ma do tego, co ty robisz człowieku, nie? O, będzie czas jak porozmawiać wieczorem, nie? Jak będziemy pod, pod, podsumowywać dziennie. No, takie kurczę, pijane zachowania, które po prostu wchodzą, wychodzą jak z automatu ze mnie. Ja też strasznie szybko mówię czasami, zanim coś powiem, to, to kurde, zanim pomyślę, to powiem, jak taki kurde karabin maszynowy wale tymi nabojami, bo się boję, że stracę wątek, że o czymś zapomnę. A czasami, kurczę, potrafię też jakąś bzdurę taką palnąć, że, że nawet o niej nie wiem, nie? Także jeśli ja coś walnąłem teraz, to sorry, przepraszam. Dobra, przejdę do tego kroku ósmego, no bo to nie ma co za dużo też mówić o, o, o dookoła. Słuchajcie, no, ja to tak, krok ósmy, to mi się wydaje, że do niego była w nich potrzebna kartka papieru, długopis i 100% gotowości i uczciwości nic więcej tak naprawdę, nie? Oczywiście, no yy, wiadomo, że wszystkie kroki od 1 do 7 do yy, pomalutku mnie tam przygotowywały do, do sporządzenia tej listy osób, których, które skrzywdziły Przegadałem ze sponsorem Krok Szósty, kiedy przy Kroku Szóstym właśnie, przy Kroku Szóstym mi dopiero <śmiech> przeszła obsesja picia i tak naprawdę z, zeszło ze mnie to, że jestem taki beznadziejny po Kroku Czwartym, nie? Po tej mojej inwenturze, nie? Krok Szósty dał mi taką nadzieję, że może jest dla mnie jeszcze szansa i że ja mogę coś z tym wszystkim zrobić, nie? Że siła wyższa tylko czeka na moje działanie, to jest, kurczę, takie coś, ja wtedy myślałem, nie, takie coś, yy, mi tego nie powiedział, wspólnie, ja to poczułem, nie, autentycznie to poczułem i wtedy przyszła ta, taka prawdziwa pogoda ducha yy, i odeszła ta paskudna obsesja picia, która jeszcze wtedy właśnie do tego kroku szóstego yy, pojawiałaś po prostu, nie, miałem taki jeszcze moment, że się pojawiała i nic na to nie poradzę, więc, yy, no i krok siódmy, który gdzie już zacząłem jakoś tak, no, w zasadzie to zacząłem pokornieć od, od, od momentu, kiedy ja zacząłem pracę ze sponsorem, nie? Bo, bo wiecie co, ja, ja wiedziałem, że ja muszę zamknąć mordę, nie? bo ja zawsze całe życie miałem tą mordę wielką, nie? zawsze, wszędzie, ja na wszystko, na każdy temat wiedziałem wszystko najlepiej, wszyscy dookoła to do baranów, a ja jestem najmądrzejszy, najsilniejszy, ja sobie dawałem prawo do bicia ludzi, do niszczenia mienia, do palenia samochodów, do takich rzeczy I, i właśnie w kroku kurczę, i właśnie kiedy ja zacząłem ten, ten program ja, ja wiedziałem, że ja muszę, ja muszę zamknąć, ja muszę po prostu zacząć słuchać tego, co mój sponsor ma mi do powiedzenia tego, co piszą w Wielkiej Księdze tego, co piszą 12 na 12 tego, co mówią na meetingach. Nie? no i to było, to mi się znowu udało i to był też taki. Kurde, ogromny cud dla mnie, nie? Że, że ta gęba gdzieś tam, no nawet kurczę się nie próbowała otwierać. Jakoś tak się zamknęła, że kurczę, że, że było wszystko dobrze. Nie? Ja ani ze sponsorem nie dyskutowałem, ani nie negowałem programu, ani, ani jego doświadczeń. Ja przystałem też ludzi gdzieś, tak, yy, gdzieś tam na meetingach, może nie oceniać, bo ocena no to jest dobra rzecz, ale yy, budować te swoje ego właśnie na, na ocenie innych ludzi, nie? porównywać się. Ten jest głupszy, ten mądrzejszy, ten jest gejem, ten jest taki, ten straki Ja całe życie taki byłem i w końcu powiedziałem stop. Udało się. nie No właśnie, więc te wszystkie kroki przygotowały mnie tak naprawdę do, do, do tej listy osób, które skrzywdziłem i do tego kroku dziewiątego. No moja lista miała tak naprawdę, jeśli chodzi o takie Personalne pozycje, osobowe, no to 22 osoby, nie? Nie będę oczywiście jej tutaj czytał, też do niej często zaglądam, żeby sobie przypomnieć, jak ja mądry byłem kiedyś. Tam były długi, pobicia, jakieś właśnie uszkodzenia mienia, powybijane zęby, krzywdy emocjonalne przede wszystkim takie kurcze, psychiczne. No, no, całe zło, jakie można w człowieku, chyba kurcze. Sklep, sklecić, nie? No, no, ale co tu dużo mówić. Taki po prostu byłem, nie? Yy, w tej liście też sobie, aha, właśnie. Ta lista, yy, ja pamiętam ważną rzecz, którą mi sponsor wtedy powiedział, Ej, jeśli będziesz robił listę kroku ósmego, to nie myśl o dziewiątym, nie? I rzeczywiście ja tak tą listę robiłem, yy, w ogóle nie myśląc o tym, że ja tym osobom będę musiał zadośćuczynić, że będę musiał do tych osób iść, i spuścić ten jeszcze troszeczkę tam gdzieś pewnie egoistyczny web. Po prostu no, wywaliłem to z mojej głowy. Ja po prostu miałem zrobić listę osób, które skrzywdziłem. Część tych osób, powiem Wam, że przepisałem z kroku czwartego, z tabelki win i krzywd, ale to też fajną rzeczą było to, że jeszcze mi się otwierały pewne rzeczy, nie? Ja dopisywałem, dopisywałem osoby, yy, które potem oczywiście umieszczałem jeszcze w mojej inwenturze, cofając się do tego kroku czwartego i o tych rzeczach mówiłem mojemu sponsorowi właśnie w ramach kroku piątego i sile wyższej mojej, nie? więc tak naprawdę cały czas yy, robiąc listę kroku ósmego aktualizowałem jeszcze krok czwarty i piąty, nie? No i fajnie, kurczę, bo ja oczywiście miałem jakieś do siebie wyrzuty, Jezus, znowu spieprzyłem, znowu tu nie napisałem w kroku czwartym, a to takie oczywiste było, ale tu jasna sprawa, sponsor powiedział, że to jest całkiem normalne, że, że takie rzeczy się z czasem otwierają. Powiem Wam jeszcze taką jedną sytuację. Co prawda to się wydarzyło w kroku dziewiątym, ale o tym powiem. Ja miałem urazę do mojej szwagierki, którą tak szczę, tak, yy, tak wspaniale, kurczę, gdzieś tam tuszowałem w tym moim ubie, tak racjonalizowałem, oczywiście sto furtek potwieranych, a nie ma co rozdrapować ran, a nie ma co o tym mówić, bo ja ją jeszcze skrzywdzę, jakieś takie, no za przeproszeniem, pieprzenie, nie? Okazało się, że to była jedna z największych uraz, które ja miałem w ogóle, które wypisałem w programie i które gdzieś tam głęboko... W we mnie się tkwiły i przez którą ja bym pewnie zapił, gdybym tego nie rozliczył. No tak było, nie? Ja w kroku dziewiątym rzeczywiście do tej szwagierki zadzwoniłem, ja ją bardzo mocno przeprosiłem, porozmawiałem, z nią, powyjaśniałem sobie pewne sprawy. Oczywiście no, sprawa wyglądała tak, że myśmy sobie obydwoje też narobili syfu w życiu, ale ale no wiadomo, że ten krok dziewiąty i ósmy robili, robię ja, a nie ona, ale dlaczego to mówię? Bo ona też mnie przeprosiła, nie? Więc yy, no ułożyłem, ułożyłem sobie to, to, tą relację. Może nie jest jakaś ona taka, wiecie, no perfekcyjna i nie powiem do siebie miłością, ale mogę jej spojrzeć w oczy, nie? No i było też dużo takich zadośćuczynień, pośrednich, nie? Na tej liście były, były osoby, którym ja nie byłem w stanie tak naprawdę zadośćuczynić, nie? Była moja babcia, która nie żyje, były jakieś długi, których nie byłem w stanie spłacić, bo nie wiedziałem komu, były jakieś, wiecie, do no pobicia osób przypadkowych, gdzieś tam, wiecie, tam stadion, jakieś ustawki, tego typu rzeczy, no, no nie byłem w stanie bezpośrednio tym osobom zadośćuczynić, nie? zadośćczyniłem y, między innymi pośrednio tak, że, y, że wyliczałem te straty, które wyrządziłem i, i wpłacałem pieniążki na, na fundację, nie? I, i, no i w ten sposób pośrednio za, zadośćuczyniłem. Inaczej nie umiałem. Nie, nie byłem w stanie umieć bym umiał, ale i byłem, by, byłem gotowy oczywiście, ale, ale, ale się nie dało, nie? To też fajne jest, jeśli chodzi o te pieniądze wysłane na fundację, bo... Powiem tak mało skromnie, że, że, że wysłałem ich dużo, kurczę, po podliczeniu tego wszystkiego. Uszczupliły one mój budżet e, bardzo mocno. Ale to też było fajne, bo mi w inwenturze kroku czwartego wyszło, że jestem osobą bardzo pazerną, nie? jestem materialistą. Także to już też było taki, kurczę, e, krok ku temu, żeby pracować nad jakąś swoją wadą. Nie? E, mówię cały czas o tych w czynieniach pośrednich, czyli tym wysyłaniu pieniędzy na fundacje. Fundacje, które tam dobrego, nie będę już tutaj wskazywał, jakie fundacje, ale fundacje, które dużo dobrego czynią. O, na tym skończę. Parę cudów się wydarzyło w tym kroku ósmym. Powiem Wam tak, że miałem osobę, przez lata nie widziałem na oczy z którą nie miałem kontaktu ani telefonicznego, ani przez internet. Pisałem osobę listę osób, które skrzywdziłem. I możecie wiedzieć, lub nie, ale dwa dni później, będąc na hali z moją małżonką, spotkałem tego człowieka, nie, na zakupach. No i jak mówi krok ósmy, byłem gotowy, tak. Więc, no, nie było na co czekać, mimo że ten człowiek mnie w ogóle nie poznał, nie? bo ja na programie bardzo dużo schudłem, przyszedłem do wspólnoty, ważyłem 160 kg, teraz ważę około stówki, więc mnie ludzie w ogóle nie poznają na ulicy, ale ja zahaczyłem tego człowieka, przypomniałem się, mówię, cześć Tomek, e, musimy porozmawiać i no, nie była to jakaś mega długa rozmowa, ale to co chciałem, to co powinienem był powiedzieć, y, powiedziałem, Oczywiście zapytałem, czy mogę mu jakoś zadośćuczynić, i no i po prostu miałem to zadośćuczynienie wykonane, nie? Także to, to był taki jeden cud. Drugi jeszcze taki fajny cud, też no, po prostu niewiarygodna sprawa, nie? Yy, miałem. O, ja mi się bateria rozładowuje? Nie. Okej. Okay. Słychać mnie? Tak. Dobra, przepraszam. Czasem się wolę upewnić, bo ten Discord dzisiaj strasznie e, gdzieś tam mnie rozłącza. No i drugim takim cudem właśnie, jeśli chodzi o krok 8. E, ale to też się już wydarzyło w kroku 9, ale powiem to o tym, bo to jest fajne, kurczę, to, to jest też aż niewiarygodne. Ja wpisałem e, na listę osób, które skrzywdziłem, kobitkę, która jest kierowcą autobusu. E, pamiętam, że byłem na Mocnym Kacu kiedyś i strasznie mocno e, naubliżałem tej kobiecie, nie? I to we mnie się działo, ja, ja po prostu to pamiętałem, nie? że tak ją zmieszałem z błotem przy wszystkich współpasażerach, nikt gęby nie otworzył, żeby mnie uciszyć, bo wszyscy się oczywiście bali, łysego konia yy, z taką mordą i ja tą kobietę zmieszałem z błotem. Nie? I ja pamiętałem twarz tej kobiety i wiecie co, gdzieś tam sobie na Facebooku skrolowałem wydarzenia, czy tam znajomych, znajomych, moich znajomych, i patrzę, Boże, to jest ta kobieta, nie? Czyli już wiedziałem, kim ona jest, nie? Okazało się, że to jest znajoma mojej przyjaciółki z AA i mówię, no słuchaj, potrzebuję bardzo mocny numer do tej kobiety, bo mam tu do wykonania zadośćuczynienie i chciałbym tą kobietę przeprosić, zaproponować jej jakieś zadośćuczynienie, no bo, bo muszę to rozliczyć, tak? I słuchajcie... Wyobraźcie sobie, że, że okazało się, że ta kobitka jest członkinią naszej wspólnoty. Nie? Ja do niej zadzwoniłem, przedstawiłem się, przypomniałem jej tą sytuację, twierdziła, że jej nie pamiętała. Być może tak było, bo może więcej takich baranów jak ja, gdzieś tam jej, kurczę, w tej ciężkiej pracy kierowcy autobusu narobiły takiej krzywdy ale no ja jej to przypomniałem, przeprosiłem bardzo mocno, zaproponowałem jakieś zadośćuczynienie i, i ona do mnie mówi, nie, że wszystko w porządku, ja, ja wiem, że, że ty robisz pewnie krok dziewiąty, bo, no bo też jestem w tej wspólnocie, nie? No i to kurczę, no wiecie co, no takie cuda po prostu niewiarygodne się wydarzały, pewnie tam jeszcze parę innych rzeczy, o których tam już nie będę wspominał, no i tyle myślę na, tym, na, na temat tego kroku ósmego no powiem wam tak no, ten w ogóle krok ósmy i dziewiąty to ja to tak porównuję z długami nie? jak ja mam długi no to kurczę boję się wyjść na ulicę albo tu mnie ten zobaczy tu mi wklepią chociaż mnie tam nigdy nie klepali to ja byłem od klepania ale, ale gdzieś tam zawsze może tu się na, bo ktoś mi tam przypomnie jakimś długu czy coś. I tak samo jest z tymi, kurczę, osobami, które skrzywdziłem, nie? No ja na chwilę obecną mam wszystkie zadośćuczynienia wykonane z tej listy. I te pośrednie i bezpośrednie. No i ja przede wszystkim mogę spojrzeć w oczy sobie, w lustrze. Mogę, kurczę, swobodnie poruszać się po ulicy. Nie boisz się, że gdzieś kogoś tam spotkam, będę musiał z kimś rozmawiać, ktoś coś mi wytknie, tak samo jak z długami, nie? Więc ja zrzuciłem tak naprawdę. Wiem, że to tak egoistycznie zabrzmi, nie? Ale to, że ja tych wszystkich ludzi przeprosiłem i zadośćuczyniłem ich, to no to ja zrzuciłem ogromny kamień z siebie tak naprawdę. Ja miałem taki moment. Yy, wiecie co, że. Wróciłem sobie kiedyś do tej, kiedyś, no jakiś czas temu, do tej listy osób i, i, i tak przeczytałem ją od A do Z i mówię, kurde, mi się chyba znowu w życiu upiekło, nie? Mi tak naprawdę, ja ani w zęby nie dostałem, mi ani nikt nie pogonił z miotłą, ani kurde z grabiami, ani nikt mnie nie nawyzywał, ani nikt mnie nie napluł w twarz. Tak naprawdę garstka ludzi gdzieś tam... W zasadzie wszyscy przyjęli te moje zadośćuczynienia i przeprosiny, ale no może tam część powiedziała, że okej, okay, okej, okay, ale ja nie chcę gdzieś tam utrzymywać z tobą jakiejś relacji, po prostu żyjmy sobie obok siebie i, i, i tyle, nie? A liczyłem się z tym, że gdzieś tam mnie pogonią i, i nawyzywają i nie przyjmą. No i właśnie, właśnie też, no tak jak mówiłem, no gdzieś tam no, ciężko powiedzieć, może no ja wam powiem tak, ja, ja mam to poczucie, poczucie, jeśli chodzi o te osoby, które pokrzywdziłem, no to przepracowałem to dzięki temu krokowi ósmemu i dziewiątemu. To ogromne poczucie winy mam, yy, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o to, że tak późno zacząłem to wszystko robić, ten program podejm podjąłem. Yy, no ale tak, takim planem moim no, na kolejne 24 godziny i takim, nie wiem, sposobem życia mi się wydaje, to jest... Służba drugiemu człowiekowi teraz, nie? bo co mi zostało tak naprawdę? Ja będę gdzieś tam, no nie po to robię ten program, nie po to to wszystko zrobiłem, żeby teraz rozpamiętywać dalej, tylko tak naprawdę ja muszę działać. Nie? Taką, takim, jak ja mogę działać? Ja mogę działać właśnie służbą. Służbą, ale nie tylko w AA, bo, bo chociaż tutaj też dużo poświęcam czasu służbie we wspólnocie, ale ja mam być dobrym człowiekiem dla drugiego człowieka, nie czynić drugiemu, co mi nie miłe, przede wszystkim nie być jakimś takim pasożytem w społeczeństwie, jakim byłem przez wiele lat, nie? przez całe swoje życie tak naprawdę. Ja wiem, że to się tak, że my mówimy o tym w dniu dzisiejszym, nie? ale ja to tak sobie czasem troszeczkę w cudzysłowie mówię, że przez te 35 lat, kurde, mojego życia byłem tak naprawdę pasożytem i no, tylko krzywdziłem ludzi, to, to może kolejne 35 będę służył tym ludziom i będę służył w, w a służył cierpiącym alkoholikom, służył w społeczności, w sąsiedztwie. Staram się tutaj naprawdę być dobrym takim człowiekiem. Nie zawsze mi to wychodzi, ale, ale widzę się w jakiś taki progres. nie gdzieś tam dookoła widzę cierpienie innych ludzi, cierpienie, choćby nawet w tej całej sytuacji, kiedy mam ten COVID, gdzieś tam się zająć jakimś sąsiadem, pomóc zrobić zakupy, zanieść zakupy sąsiadce starszej, gdzieś tam coś przy samochodzie pomóc. No rzeczy takie, które no, być może nie są oczywiste dla mnie z takiemu, dla mnie, dla takiego rasowego egoisty, jego centryka i agresora, nie? Także no, ja powiem, że we wspólnocie się uczę. Ja się uczę cały czas tego wszystkiego. Ja program pracy z sponsorem skończyłem ponad rok temu. Gdzieś tak wyszedłem pod jego skrzydełka. Prawie jak się ta pandemia zaczęła. trafiłem Pozamykali w dynie wszystkie grupy. Trafiłem na Katowice i tak się uczepiłem tych Katowic. Staram się właśnie z nimi głównie zdrowiać. Jeśli chodzi o grupy, no, ale dużo pracy przede mną na pewno, nie? Jeszcze dużo, dużo, dużo się nauczę od Was, i no i tyle. Myślę, że to wszystko. No, mam w planach dać kiedyś taką solidną spikierkę z całego mojego życia. Ja się bardzo denerwowałem przed dzisiejszą spikierką. Powiem wam w tajemnicy, że to jest moja pierwsza spikierka w życiu. Więc yy, no, był straszny stres, i mimo, że jestem 9 lat w AA, to nigdy się nie odważyłem ani gdzieś tam spuścić tego upa i, i opowiedzieć szerszemu gronu o swoim życiu i o krokach. No dziś nadszedł ten dzień, czułem, że jestem może gotowy do tego, tak jak do służby musiałem poczuć gotowość, więc jeżeli, jeżeli pieprzyłem dury lub coś kurczę, niezwięźle, to wybaczcie mnie, ale to był mój pierwszy raz. Pogody ducha Wam życzę i dziękuję ślicznie, pozdrawiam.